To znowu Norbert z blogu Norberta, jestem przy stoisku NND Design, meble industrialne, meble loftowe, meble skandynawskie, aranżacja w, w, wnętrz. Proszę powiedzieć coś o swojej wystawie. Prezentujemy się po raz pierwszy na takich targach świątecznych w Łodzi. Specjalizujemy się w meblach skandynawskich, loptowych, industrialnych. Przede wszystkim zajmujemy się stołami. Dzisiaj na tych targach przedświątecznych mamy także takie drobiazgi w formie prezentów, na przykład podkładki takie industrialne, myślę, że wyszukane w dobrych cenach i bardzo oryginalne, bo nasze, bo nasze takie produkty i niepowtarzalna. że niepowtarzalne. Przede wszystkim drewno, drewno nowe czy drewno z odzysku? I takie, i takie. Ten na przykład stolik, który tutaj widzimy, to jest drewno z odzysku. Także stolik jest niepowtarzalny jeden egzemplarz. Bo deska jest wyjątkowa. Widać, że jest po przejściach, a jednocześnie jest odnowiona estetyczna przede wszystkim, ma drugie życie. Idę jeszcze jedną e, ciekawą rzecz, która bardzo by interesowała wszelkich posiadaczy zwierząt. E, świetne stojaki pod miski. <śmiech> tak, rzeczywiście, tutaj najbardziej one przyciągają wzrok. Właśnie większość osób zatrzymuje się w tych e, takich stojaczkach dla, e, z miskami dla psów. Na założenie było takie, że... E, Chcemy stworzyć taki stoliczek dla psów, który ma być miły dla oka, ponieważ wiadomo, że to miejsce dla piesków czasami nie wygląda estetycznie. Oka. Więc to jest taka sam metalowy stojak, stojak został zdemontowany, zostały same miski, ale właśnie jestem między innymi po to, żeby tutaj szukać pomysłów, ewentualnie yy, zgłosić się do pracowni NN Design po taki stolik do, już do domu zapraszamy. Dziękuję bardzo za wywiad. Zapraszam z powrotem do blog Norberta wordpress.com